Najczęściej znamy go tylko ze wzmianki w szkolnym podręczniku historii. Tymczasem Marian Rejewski to wybitny matematyk i barwna postać, która, y, której osiągnięcia nie sprowadziły się wyłącznie do złamania razem z Jerzym Różyckim i Henrykiem Zygalskim w 1932 roku szyfru Enigmy. Marian Rejewski znalazł klucz, który umożliwił Aliantom odczytywanie wciąż udoskonalanych niemieckich szyfrogramów. W tym tygodniu w audycji do południa chcemy przybliżyć Państwu postać Mariana Rejewskiego. W 1967 roku, czyli 35 lat po tym jak po raz pierwszy złamał szyfr Enigmy, Marian Rejewski usiadł przy maszynie do pisania. Kryptologia, czyli nauka o szyfrach nie ma wielu adeptów. W kraju jestem w chwili obecnej z pewnością jedynym przedstawicielem ich przedwojennej garstki. Tak rozpoczyna się zapis jego wspomnień, które później złożył w depozycie Wojskowego Instytutu Historycznego. Dotyczą one głównie enigmy. Nie poświęca zbyt wiele miejsca własnej osobie czy swoim motywacjom. Kryptologiem zostaje się na ogół z przypadku, mówi dr Marek Grajek, kryptolog i historyk. Marian Rejewski był potomkiem wielkopolskiej rodziny, natomiast jego ojciec prawdopodobnie z przyczyn gospodarczych niedługo przed urodzinami swojego syna przeniósł się do Bydgoszczy i tam właśnie urodził się Marian Rejewski. 16 sierpnia 1905 roku studiował na Uniwersytecie Poznańskim na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym, gdzie uzyskał tytuł magistra filozofii. W nauki trafił na kurs kryptologii. Kiedy Polacy stanęli przed wyzwaniem Enigmy, kiedy zauważyli, że w Eterze pojawiły się depesze szyfrowane zupełnie nowym szyfrem, nieznanym do tej pory, szef sekcji niemieckiej Polskiego Biura Szyfrów, ówcześnie skromny porucznik Maksymilian Ciężki, udał się do profesora Krygowskiego i poprosił go o pomoc w organizacji kursu kryptologii dla grupy dwudziestu kilku wyróżniających się studentów matematyki, i tą pomoc otrzymał. Maksymilian Ciężki nie oczekiwał szybkich rezultatów. Proszę sobie wyobrazić sytuację, że młody porucznik Ciężki przychodzi do któregoś ze swoich szefów wojskowych i mówi, panie majorze czy panie pułkowniku, mam pewien pomysł, który być może pozwoli nam zaatakować ten nowy szyf, ale będzie on wymagał zainwestowania sporej ilości pieniędzy i pracy w organizację kursu dla kryptologów, a później ich